Pete doko e Zango Rider, like you, right now. to get fire, like right now. like Rider, like right now. fire, bam! Stil Vodna Zastosował to samo Jutsu, co ja! Nie chcę być niegrzeczny, ale co ty tutaj robisz? No cóż, poprosiłem cię, żebyś się nimi zajął, ale zacząłem się martwić. Gadaj, co taki ninja jak ty robi w tej wiosce? Kakashi... Oko w oko! Sharingan kontra Sharingan! Co? O nie! A niby dlaczego miałbym gdzieś z tobą iść? Słuchaj, zapewniam cię, że to nie jest zwykła wycieczka. Szukam pewnej kobiety. Naprawdę wyjątkowej osoby. Ja się z tego wyłączam. Nie mam czasu szukać dla ciebie jakiejś dziewczyny. Muszę się poświęcić treningom. Treningom? Chcę, by Kakashi nauczył mnie czegoś nowego, choćby tego Chidori. Czemu on zawsze faworyzuje Sasukę? Rozumiem. Hmm. Marnowałbyś tylko czas. Chidori to nie twój styl. Ech. I jeszcze jedno. Kobieta, której szukamy, jest przepiękna, niezwykła. A co mnie to? Za kogo ty mnie masz? Nie jestem głupim dzieciakiem, któremu możesz wmówić co tylko chcesz. Ja nie idę. Niech będzie, jak sobie chcesz. A ja chciałem nauczyć Ciebie Jutsu, przy którym Ci Doli to dziecinna zabawa. Ale może Sasuke będzie chciał pójść. Dobra, kiedy wyruszamy? Lecę się spakować. Zostań tu, zaraz wracam. Nigdzie się nie ruszaj. Ha, kompletny wariat. Ale trudno go nie lubić. Jego oczy nie zmieniły się ani trochę. To najprawdziwsze szariga. Muszę być przygotowany na najgorsze. No, no, coś takiego. To tak skopiowałeś to jutsu. Więc nie tylko Itachi ma te szalone oczy. Ty jesteś Kakashi. Prawda? Kopiujący ninja. Bardzo mnie zdziwiliście. Przybyłem, żeby uspokoić kilku awanturników. A zobaczyłem Itachiego Uchicha i Kisame Hoshikagi za wioski ukrytej w mgle. Coś takiego. Znasz moje imię? Heh. Jestem zaszczycony. Domyślam się, że to mieczopodobne coś. To atrybut jednego z siedmiu rycerzy mgły. Zwą to skórą rekina. <grych> Słyszałem, że widziałeś się z Zabuzą. Tak, zgadza się. <grych> Proszę bardzo, spróbuj, a posiekam cię na kawałki. I same przestań. Walka z nim może cię wiele kosztować. Co więcej, zajmie trochę czasu, a zamieszanie ściągnie tu więcej shinobi. To działanie nieefektywne i bezpodstawnie ryzykowne. Pamiętaj o naszym celu. Słucham. Jaki jest wasz cel? poszukujemy czegoś bardzo ważnego. A cóż to takiego? Czego tu szukacie? Jestem bardziej efektywny od Kisame. Sztuka ninja. Styl wody. Ściana wody. To Jutsu jest niebywale szybkie. Nie zobaczyłem żadnego znaku. Shuriken ma jedynie odwrócić moją uwagę od wodnego ataku. Jesteś dobry. Prawie przewidziałeś moje ruchy. Prawie. Cienisty klon. On jest za szybki. Hmm. Wodny klon? Hmm. Powinniśmy być dumni, że tak dobrze skopiował nasze jutsu. Hmm? Świetnie, Kakashi. Cofnij się, Kurenai. To cienisty klon. Hmm. Wysadził własnego Krona. <śmiech> Nauczę się nowego Jocu! <śmiech> Może teraz Sakura zwróci na mnie uwagę? Na pewno. <śmiech> Ciekawe, co powiedzą Kakashi i Sasuke, gdy to zobaczą. <śmiech> Nic ci nie jest? Bądźcie czujni. Gdy miał 13 lat, został dowódcą oddziału Anbu. Dobra, jest twardy, rozumiemy. Heh, twardy? Niczego jeszcze nie widzieliście. Jak na kogoś spoza klanu ucicha, dobrze opanowałeś Sharingan. Jednakże. Nie będąc jednym z nas, masz za mało siły, a jej nie skopiujesz. Ma rację. Jestem za mało wytrzymały. Dlaczego klan uczycha budzi strach i szacunek wśród wszystkich shinobi? Pokażę ci, co potrafi Sharingan użyte przez jednego z nas. Ach, niemożliwe! O nie! Zamknijcie oczy! Nie patrzcie! Zamknijcie oczy! Nie patrzcie! Posłuchajcie, pod żadnym pozorem. Nie patrzcie mu w oczy. Jedno spojrzenie, a będzie po was. Będę musiał to zrobić sam. Moje Sharingan, przeciw jego. Twoje umiejętności robią wrażenie. Być może uda ci się oprzeć Mangekyo Sharingan. Aczkolwiek... Jest coś, z czym sobie nie poradzisz. To specjalne jutsu zwane Tsukuyomi. Może mnie pokonać jedynie ktoś z Sharingan oraz z Kekkei Genkai. A jak długo wytrzyma ktoś, kto nie ma Kekej Kakashi, co się dzieje? Możemy otworzyć oczy? Nie, jeszcze nie. Co się stało? Coś do ciebie powiedział, a ty przewróciłeś się na ziemię. Trzy doby w tamtym świecie, a tu minęła tylko chwila. Hmm... Po tym wszystkim wciąż ma wolę walki. Ryzykowałeś przeciążając oczy. Wiesz, że to niebezpieczne? Po co tu przyszedłeś? Chodzi o Sasuke? Nie. Chodzi o spuściznę czwartego Hokage. Uch! O czym on mówi? Czego chce? Naruto. Minęło wiele lat, Chiraya. Kiedy ostatnio byłeś w tej wiosce? Kakashi. Zajmę się treningiem Naruto. Trzeci Hokage powierzył ci opiekę nad tym chłopcem. Dobrze o niego dbałeś. Jednakże nawet ty nie byłbyś chyba w stanie odpowiednio go przygotować. Przygotować? O czym ty mówisz? Odkąd Orochimaru opuścił tę wioskę, bacznie obserwowałem każdy jego ruch. Było dla mnie oczywiste, że pewnego dnia wróci i dlatego chciałem wiedzieć, co planuję. Przez lata patrzyłem mu na ręce i wtedy... Tak? Przyłączył się do pewnej organizacji. Organizacji? Jakie? Jaki jest ich cel? Nie ma żadnej pewności, ale słyszałem, że to grupa Shinobi działająca pod nazwą Akatsuki. Początkowo byli po prostu ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Czuło się jednak, że zbliża się jakiś przełom. Są bardzo potężni. Prawie każdy z tej grupy znajduje się w zeszycie bingo na liście poszukiwanych klasy S. Ten Itachi... On też jest jednym z nich. Ci shinobi na pewno nie połączyli sił po to, by pomagać ludziom. Mam nadzieję, że zaczynasz rozumieć, do czego to wszystko zmierza. Niedawno grupa się rozpadła. Orochimaru poszedł własną drogą, podczas gdy inni rozeszli się w poszukiwaniu nowych jutsu. Jednak nie tylko. Szukają między innymi lisa o dziewięciu ogonach. Istnieje taka możliwość. To jednak logiczne. W końcu lis posiada olbrzymią ilość czakry. Kakashi, Naruto musi się dowiedzieć, że to piętno ściąga na niego wielkie niebezpieczeństwo. To jego przeznaczenie. Póki co, skup się na Sasuke. Naucz go używać Sharingan. Ja będę pilnował Naruto. Zajmę się nim. Lis o dziewięciu ogonach ukryty w Naruto. O niego wam chodzi. Nie jesteście jedynymi, prawda? Jest jeszcze siedmiu poszukiwaczy myśliwych. Wiem o was wszystko. Nazywacie się Akatsuki, prawda? Akatsuki? Kisame. Zabierzemy Kakashiego, ale reszty nie potrzebujemy. Pozbądźcie ich. Wielki huragan liścia! No, a któż to jest? Najniebezpieczniejsza bestia wioski ukrytej w liściach. Potężny gaj. Potężny gaj, tak? Chyba raczej głupawy gaj. Nie lekceważ go. To o i tacz. Co oni mu zrobili? Zamknij oczy, nie patrz na niego, złapie w swoje jutsu. Spokojnie, wiem co robię. Jako, że spędziłem wiele lat szykując się do pokonania Kakashi'ego, wiem już wszystko o Sharingan. Dobra, słuchajcie, możecie patrzeć. Ale... jeśli... Bez obaw, nie patrzcie mu w oczy. To klucz do zwycięstwa. Skupcie się na jego stopach. W ten sposób odczytacie jego intencje. Dobrze, ale dużo łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Tak! Przewidywania ruchów przeciwnika na podstawie pracy jego stóp trzeba się nauczyć. Nie mamy jednak czasu. Musicie się postarać. Co mamy robić? Kurenaj, zabierz Kakasiego do lecznicy. A suma, będziesz mnie wspierał. Dobra, poinformowałem oddział Anbu, ale zanim oni tu dotrą, walczymy sami. Tylko ty i ja. Ciekawe! Jesteście odważni? Nie, i same. Wycofujemy się. Mm. Nie jesteśmy tu po to, by toczyć wojnę. Obawiam się, że musimy działać inaczej. Idziemy. To szkoda. Chciałem się zabawić. Mieli dziś wielkie szczęście. Dobrze, gotowe. W drogę! Nie, sądzisz, że trochę przesadziłeś? Przecież nie wybieramy się w podróż dookoła świata. Tak, I udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurokom. Reżyseria Tomasz Marzewski. Dialogi Michał Użykowski. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierowictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli January Brunow, Paweł Szczesny, Zbigniew Konopka, Adam Wluciński, Robert Stondera, Janusz Witów, Kinga Tabor. Uhu, ale lala, cha-cha-cha! Cza, cza. masz rację, jest ładna. Hej, mrugnęła do mnie. To nie do ciebie mrugała, chłopcze. He, he. Jest chyba ładniejsza nawet od Sakury. Dobrze, Naruto, mam dużo pracy, więc kończ trening i idź spać. O nie, znowu traktujesz mnie jak dziecko. W następnym odcinku Jiraya, potencjalne zagrożenie dla Naruto. To ty powinieneś więcej spać, staruszku.